Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Opozycyjna Tisza Petera Madziara wygrywa wybory parlamentarne na Węgrzech. Tak wynika z częściowych rezultatów niedzielnego głosowania. Węgrzy przestali wierzyć w propagandę Wiktora Orbana podczas trudnej sytuacji gospodarczej. Mówił w Polskim Radiu 24 politolog profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. W tych wyborach lodówka wygrała z telewizorem. Zła sytuacja ekonomiczna, pogarszające się warunki życia, zapaść w edukacji, w służbie zdrowia to były te elementy, które spowodowały, że ludzie poszli do urni i pokazali Orbanowi czerwoną kartkę. Ostateczne wyniki wyborów na Węgrzech będą uznane prawdopodobnie w sobotę 18 kwietnia. Do głosów krajowych zostaną doliczone te oddane za granicą, czyli co najmniej 7% wszystkich uprawnionych do głosowania. Peter Madzier zapowiedział, że pierwszą podróż odbędzie do Warszawy. Następnie ma udać się do Wiednia i Brukseli. Pakistan deklaruje dalsze angażowanie się w ułatwianie kontaktów i dialog między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Rozmowy pokojowe minionej nocy zakończyły się fiaskiem. Teheran wini za to USA, a Waszyngton mówi o złej woli Iranu. Pozytywne jest to, że potrafiliśmy rozmawiać o kilku kwestiach. Negatywne, że nie osiągnęliśmy porozumienia. To zła wiadomość zarówno dla Stanów Zjednoczonych jak i Iranu, powiedział przewodniczący delegacji Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance. Jego zdaniem strona amerykańska była wobec irańskiej szczera i jasno wskazała na swoje czerwone linie. Polityk dodał, że nie może zdradzić szczegółów negocjacji, ale najważniejsza kwestia pozostaje nierozwiązana. Chodzi o program nuklearny reżimu w Teheranie. Iran otrzymuje, że żądania USA w tej kwestii są zbyt wygórowane. Irańscy urzędnicy komentując fiasko rozmów w Islamabadzie przekonują, że Teheran ma w tym konflikcie przewagę. Zapowiadają dalsze ograniczenia ruchu w ciśni Ormus. Pakistan, który pośredniczył w negocjacjach zaapelował po spotkaniu do obu stron o utrzymanie dwutygodniowego zawieszenia broni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tymczasem amerykańska armia ogłosiła blokadę morską Iranu. Dziś od 16.00 czasu polskiego rozpocznie się blokada wszystkich wypływających i wpływających jednostek z portów irańskich. Ulicami Warszawy przeszedł wczoraj katyński marsz cieni. Jego uczestnicy podkreślali, że pamięć o historii musi trwać. Taką miałam potrzebę, w tym bardziej, że nie jestem z Warszawy, więc przyjechałam specjalnie, wiedząc o tym, że się odbędzie taki marsz i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być. A potrzeba wynika ze znajomości historii, z tego, że mam wnuki, prawnuki, którym bym chciała przekazać rąbek tej historii chociaż. Musimy o nich po prostu pamiętać. Jest to naszym obowiązkiem, żeby tych ludzi ciągle przypominać, przypominać społeczeństwu. czuje pan potrzebę taką, żeby tutaj być? No, można powiedzieć, w ramach jakby wspomnienia ich, w ramach noszenia ich pamięci, że tacy ludzie byli, tacy ludzie stali pomordowani, zamordowani coś okropnego. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada w rocznicę opublikowania przez Niemcy 13 kwietnia 1943 roku oficjalnej informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów.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 W przypadku poważnego kryzysu Polska może pozostać bez leków. Alarmuje w najnowszym raporcie Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Suwerenność lekowa Polski wynosi zaledwie 32%. To oznacza, że tylko część leków w aptekach pochodzi od krajowych producentów. Reszta jest importowana. Polska wypada słabo w tym aspekcie na tle wielu państw Unii Europejskiej. Zwraca uwagę prezes krajowych producentów leków Krzysztof Kopeć. Widzimy, że inne kraje potrafią postawić mocno na produkcji i zwiększać ją. Takie kraje jak w ostatnim pięcioleciu, jak Grecja, Słowenia, Irlandia to są kraje, które najmocniej wzrosły i które wielokrotnie przewyższają produkcją wielkość swojego rynku, czyli mają potencjał, żeby w momencie kryzysu zaopatrzyć swój rynek jako pierwszy i zrobić to kompleksowo, także w te leki krytyczne. Zdaniem prezesa Krajowych Producentów Leków Polska powinna zainwestować w budowę fabryki substancji czynnych API. Zdaniem Krzysztofa Kopcia to rozwiąza rozwiązałoby problem niskiej suwerenności lekowej naszego kraju. Na koniec apel o niezabieranie i niedotykanie młodych zwierząt znalezionych w lasach i na łąkach. Chodzi o zające. To, że są same nie oznacza, że potrzebują pomocy. Tłumaczy Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie. Mama zając wcale nie jest y, cały czas przy młodych. Mama zając ma zapach, a dzieci zając nie. Dlatego mama zając, żeby nie zdradzać swojej pozycji, i zwłaszcza pozycji maluchów, przychodzi, karmi i idzie sobie robić swoje sprawy. A małe zające z racji tego, że są zagniazdownikami, no to po prostu czasami zwiedzają ten świat, ale to nie oznacza, że są same. W przypadku braku pewności w kwestii pomocy zwierzęciu można skontaktować się z ośrodkami rehabilitacji i fundacjami. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy na południowym zachodzie może popadać temperatura minimalna od 3 do 7 stopni. Przed nami kolejny ciepły i wiosenny dzień. Termometry wskażą od 12 do 18 stopni, ale może popadać na krańcach południowo-zachodnich. Noc w Polskim Radiu 24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 wiedzy. Powtórka programu Portfel seniora.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 szeroko pojętą rehabilitację, ja zaraz zilustruję to przykładami. Mm -hmm. Natomiast oprócz tego mówimy również o wydatkach, które powodują no, łatwiejsze życie codzienne dla osób, yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, dla z, z dysfunkcjami, o mm, tak bym powiedział. Prawda? Mm -hmm. yy.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 Niepełnosprawnościami. Dziękuję bardzo. I tutaj ch chciałbym przed taki Przykłady, bardzo... Przy no przykład. Z tym mieszkaniem na przykład. Z mieszkaniem. Mamy osobę, która ma na przykład niedowład nóg. Ciężko jej się poruszać i w związku z tym porusza się na wózku. Mhm. Teraz likwidacja progów, przebudowa, dobudowanie windy, jeżeli mhm. jest to potrzebne. To są wszystko wydatki, które będą się kwalifikowały na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 remont na przykład przedpokoju, bo wiemy, że ci nasi fachowcy będą chodzić w tej i we w tej, na koniec mówimy No dobrze. ja bym powiedziała, że jak będziemy przechodzić z wanny na prysznic, to będzie trzeba wyłożyć od nowa kafelki, przynajmniej na tej ścianie e, I to jest okej okay. czyli jest okay. wszelkie prace, które są związane z e, konkretnym miejscem, które przystosowujemy jak najbardziej, natomiast już takie prace pośrednie mhm. związane na przykład z e, malowaniem ścian w przedpokoju no to to już nie ma związku bezpośredniego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 no na pewno temat też y, agresji y, y, pełnoskalowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę y, też znajdzie się w agendzie, chociaż Koreańczycy, Korea Południowa zachowywała się różnie, już nawet po zmianie y, rządu. Także y, tych tematów jest wiele i...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 Także serdeczne pozdrowienia. Powtórka programu.